Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Co takiego? No, wymyśliłem nowy przepis. Będzie to potrawka z chrabąszczy a la czektur. Tylko potrzebuję jeszcze chrabąszczy i humorów. Gdzie mogę znaleźć tych hrabąszcze? To zasadniczo wszędzie, gdzie walają się jakieś śmieci. Pora to powiedzieć, generał. Jesteś gejem. Nie, nie tym razem. Ale to, co powiedziałeś, to dzisiaj byłem świadkiem zdarzenia, oglądając pewien serial, że z każdego można zrobić geja w 10 sekund. Co to za serial? Serial nazywa się Watchmen i mm -hmm. szósty odcinek właśnie, jak obejrzałem sobie dzisiaj, tak... Wow. It was fast. Pomysłowe. Tak. No, Ale, tak. to, ale to, jest, to jest to sztuka, to ja właśnie z w Parku pamiętam, tylko tam wymagało to więcej niż 10 sekund, mhm. a bardzo wielu malujących koranek. Okay. ale też się da. Okej. Okay. I, I nie, no, nie jestem gejem, bo się nawet ożeniłem, no, ale to, to... a w tym serialu też to nic nie znaczyło. Dzisiejszy odcinek mm -hmm. będzie przedostatni w tym sezonie. No, na to wychodzi. A następny odcinek będzie specjalny. Oj, oj. oj. A dzisiejszy odcinek, jako że... Jest to rok naszej działalności. No nawet rok ale oczywiście troszkę. Chciałbym zrobić pewne takie spojrzenie w przeszłość. Ja też, ale wiesz co? Jako, że no urodziny to urodziny jakby... Tak, ale na przykład nie rozumiem kompletnie świętowania roku dziecka. W sensie robienia rocznemu bąbelkowi imprezy urodzinowej. no bo i tego ten bąbelek nic z tejże imprezy nie zapamięta. Ale nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby rodzicom pieluchy przywieźć. No tak, ale to, to dziecko jest jakby tam niepotrzebne. Ono jest wymówką, ale... Znaczy ono jest beneficjentem, notabene, bo on zakłada te pieluchy. E, Jemu nie, są Beneficjentem zakładane. są rodzice, którzy nie muszą na nie płacić. No niech ci będzie. Tak, ale tak jak mówię, jakby świętowanie roczku zawsze mi się wydawało takie, no trochę niepotrzebne. E, ale tutaj właśnie jest mały wyjątek, no bo bądź co bądź, jakby sam podcast z świadomym bytem prawdopodobnie nie jest. Jak dziecko. <laughs> jak dziecko. E, tak, ale żeby właśnie sobie pobeneficjencić jako na to rodzice... Nie, postanowiłem, że kupię dzisiaj coś bardzo słodkiego. I o, skubany, ma Masz, poczęstuj się. O, dziękuję. Wygląda jak rurka z kremem. To jest rurka z kremem. <grym> bo bo jak... sam, sam dobrze wiesz, że podcasting to nie są rurki z kremem. Dokładnie, czemu to rurki są takie miękkie? <grym> oj tam, oj tam. O. Przez chwilę się bałem, że jak ugryzę. Będą tylko, po, tylko na krańcach ten krem, a w środku puste. Właśnie, bardziej myślałem, że wypłynie drugą stroną, a. jako że takie miękkie. Ale nie, całkiem smaczne. No, także mm. myślę, że warto świętować małe rzeczy. Dokładnie. No to zacznijmy od samego początku. Mm. Yy, chodzi mi o sam początek, czy na przykład, jak już tak sobie podsumowywać, dzisiaj mamy... Pamiętasz, jakie były, jakie były pierwsze koncepcje? Bo nie, wydaje mi się, że nimi się nigdy nie chwaliliśmy na antenie. Jakie miały być pierwsze koncepcje za, za podcastem stojące? Pierwsze koncepcje były takie, że będziemy do każdego odcinka nagrywać jakiś bardzo, mm, bardzo specyficzny filmik. Na przykład mieszanie przez cały czas tego, tego odcinka herbatki albo jakieś inne elementy. Tak. I na koniec wrzucać to do kosza. Do wiadra. Do wiadra. Do wiadra, zawsze do wiadra. I odcinek finałowy miał być zlaniem tego do szklanek. Tak. I nie wyszło z tego nic, bo jesteśmy za biedni, żeby kupić sobie kamerę. Albo coś, co będzie mogło w miarę dobrej jakoś nagrywać filmy. To prawda. Poza po tym co... nie wiem, czy mamy miejsce, żeby nagrywać rzeczy. Nie no, ja prze... stworzyłem przecież cały schemat, jak to zrobić, żeby mm. <laughs> przesuwać ołówkami, e, mikrofon czy coś, żeby, żeby można było zachować, powiedzmy, przynajmniej mordy nie pokazywać, ale zarazem, ale zarazem obraz nagrać, a jeszcze wylać tą potem e, herbatę, czy co tam, byśmy nie mieszali do wiadra. Dokładnie, tylko, że problem był taki, że u mnie w domu byłoby ciężko, bo pies, mhm. a u ciebie ciężko, bo miejsce. Bo miejsce, dokładnie. No, ale... I tak wyszło spoko, wydaje mi się, bo przez ten rok, jak nagrywałem ten podcast, to jednak jakość nagrania wzrosła. I to było według mnie głównym czynnikiem, dla którego chciałem to zrobić. Mm. Czyli żeby na nowo nauczyć się to wszystko obrabiać. Okej. Okay. I kłaść poduszki za mikrofonem. Tak. A to też jest ważne, ważne doświadczenie, które pokazało, że te poduszki, które mamy w tej chwili za mikrofonem, fajnie wyłapują to echo. Nie ma takiego pogłosu, jak było w, powiedzmy w pierwszych odcinkach. No, no. To, jest, jest to jest to prawda. Bo bez sensu powiedzmy wygłuszać cały... O kurde, dzięki. Wiesz co, może nożem. nożem. Dobra, udało się. Mm. Rzeczywiście. Podcasting, ten nie rutki z kremem. <grym> nie jest taki słodki. Mhm. Zwłaszcza jak się nagranie wysra. <grym> tak. Mm, Ale powiesz... to też jest ważne doświadczenie, które pokazuje, że trzeba robić backupy. No I to pracować prawie. na odpowiednich kopiach. No, Ja zawsze mam ten problem, jak robię grafiki, że praktycznie nigdy nie robię e, kopii. W sensie, jak już jest wyeksportowany do, do HPNG, mhm. to potem już nie ma, jest no. tylko PNG. No. no, ale powiedzmy, początki były takie dosyć karkołomne, ja bym powiedział, bo też nie mieliśmy za bardzo pomysłu, co jak forma się wielokrotnie zmieniała. No tak no, bo nawet nasze wiadomości które, które dużo czasu zabierały to prawda, strasznie, no. nawet do 20 minut dziennie, No, <laughs> ale tygodniu. no, ale wiesz, żeby to przygotować te 20 minut musisz znaleźć a można nie, no wiele rzeczy nie, w tym jasne. samym czasie robić mm. nie wiem, psem wyjść na pole, pobawić się no. z nim również, albo po prostu nic albo po prostu nic, poleżyć, o właśnie mm. drzemka 20 minutowa z fajną rzeczą z fenomenalną rzeczą, brakuje mi tego bardzo no, dzisiaj właśnie miałem taką drzemaczkę, zanim przyszliśmy nagrywać, byłem tak zmasakrowany Dzisiejszym dniem, że, hmm. że taka, taka rzecz a cieszy. Zanim no. zadzwoniłeś, to właśnie jeszcze kończyłem budować Swo domek ze swoją <laughs> żoną w Minecrafcie, no, ale jakoś zadzwoniłeś. No ale pod podoba mi się ten koncept tego wspólnego grania. Myślę, że jak da radę, kiedyś będę chciał coś takiego też wdrożyć. No bo daje dużo dużo. To mi się dodać. wydaje, że właśnie że samotne granie w Minecrafta to się nudzi. Szybko no. się nudzi. Przynajmniej mi. No. I co tam jeszcze takiego ciekawego z hergatką? No właśnie teraz tak się zastanawiam. No okej. Okay, poz pozmieniła nam się forma. Uh -huh. Myślę, że warto tutaj napomknąć o, o graficzce. Przecież pierwsza była no ta, nazwijmy to własna. Tak. No, marna w porównaniu do tego, co twój kolega nam... Tak, tutaj... tak. Karol kawał świetnej roboty odwalił z tą grafiką jest prosta, ale, ale taka... Właśnie taka jak powinna być. Dokładnie. Tutaj... W po... naszym stylu. Minimalistyczna. <laughs> nie, nie w naszym stylu, bo jednak detale widać. A <laughs> u nas nie ma detali. Nie. To prawda, detale są no. słabe. Tak, ale na złotę te, też chwilę nad nią myśleliśmy, jak nazwać ten proces. Tak, miało nawiązywać do herbaty i być po niemiecku. <laughs> Dlaczego właściwie tak? Ta hergatka? Nie, dlaczego akurat... Yy, w sensie, bo pamiętam, że to, że, po nie, że niemiecki to ja chciałem, ale dlaczego herbata? Bo piliśmy wtedy herbatę chyba. Hmm, no, ja mam wrażenie, że siedziałem wtedy w biurze, jeszcze w, stare, w starej, pierwszej pracy. No. O, to, to się dużo zmieniło przez rok tak. prowadzenia. Zmieniłem pracę dwa razy. <śmiech> Szybko poszło. <śmiech> Czekam do końca lutego i zmienię raz jeszcze. <śmiech> Ej, ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, w tej zmianach pracy, że nie dostałeś wypowiedzenia. No nie muszę. No, w sensie to ty zmieniłeś tą pracę, no tak, tak, a nie, nie pracę no to, to, to, to prawda. Znaczy, yy, tak, tak. No. E, nie, wiesz co, bardzo na mnie wpłynął ten pobyt w szpitalu e, i doszedłem do wniosku, że jeżeli mam czuć e, jakąkolwiek satysfakcję z życia dwa dni z, z siedmiu w tygodniu, to jest to bardzo słaby układ. Hmm. jakby no, no, szkoda troszeczkę e, tego czasu, potem jak będzie się starym człowiekiem leżącym na łóżku i będzie cię wszystko bolało i będziesz tylko czekał na śmierć, to nie będziesz się cieszył z tego, że KPI miałeś powyżej 90% będziesz w to wyjebane, no co tutaj dużo mówić KPI? E, Key Performance Indicator ale cię zazdroszczę, że nie wiesz co to jest <laughs> no nie, nie to jest taka, wydaje mi się, że najbardziej podstawowa rzecz w korporacji e, w ten sposób jest coś mierzony, czy się wyrabiasz z robotą jakościowo, czasowo, coś tam, coś tam, można tam różne, różne rzeczy wymyślać. Czasami jesteś oceniany indywidualnie, czasami przez zespół, ale to KPI gdzieś tam zawsze się przewija. Okay. No może nie zawsze, bo rzeczywiście przychodzą mi do głowy dwa, dwa czy trzy stanowiska, które wiem, że nie miały z tym nic, nic wspólnego, mimo, mimo branży tej samej. No ale tak czy siak jest to yy, jakaś taka, powiedziałbym, stereotypowa rzecz dla korporacji, zaraz za deadline'em, którego myślę, Przepraszam. Którego myślę, tłumaczyć nie muszę. No to deadline'y znam. No ale do, doworzę sw swoje zadania w czasie, więc. Hmm, Pizka roz rozwieziona. <grym> Dokładnie. <grym> Można rozwodzić tą pizzę i klient zadowolony, brzuszek najedzony, to jest prawda. To to było. Myślę, że też dużo się zmieniło w twoim stanie e, cywilnym. Tak, tak. tak, to tak to stan był, cywilny też. Dopiero chodzi o tym gadaliśmy, więc nie ma co znowu wałkować tematu. Ale właśnie przypomniała mi się propos ślubów. E, śmieszna historia, jak powiedziałem tą tym Chrabąszczu na początku. E, byłem kiedyś na jednym weselu. E, no i to było tu pod Krakowem, Kryspinów. I to było w czerwcu. A w czerwcu, głównie w maju są Chrabąszcze majowe. Natomiast mhm. w czerwcu są jakieś podobne... To z... było w tym roku? Nie, nie. Parę lat temu. Aha, okej. Okay w czerwcu żyją jakieś podobne skurczybieki, też zawsze nazywałem je harabuszczami, to się dopiero wtedy dowiedziałem, że te czerwcowe to mają inną nazwę, no mm -hmm. ja, ja nie rozróżnię, dla znaczy, mnie tak samo. to co było dzisiaj w czerwcu, to wydaje mi się, że to było właśnie też majowe, bo w tym roku... Nie, ale teraz słuchaj, o co chodzi, no. A, bo no wiadomo, impreza sobie trwa, wódeczka sobie płynie, no, i ktoś nagle wpadł na pomysł, niewykluczony, że byłem to ja, nie pamiętam, ale nie będę sobie zasługi przypisywał, Ej, połapmy te chrabąszczy i obrzuć mi nie pannę młodą, która właśnie nas tam zaprosiła. Hmm. No i na tego każdy po dwie pełne garści. Tam, ktoś tam inny poszedł zawołać e, pannę młodą, właśnie, która, która to mnie zaprosiła. Ona wychodzi z budynku, a już jest tymi chrabąszczkami, <grym> prawda? No i teraz tak. E, zawsze, kiedy tą historię komukolwieką ja jak to? No, oczywiście są ludzie bez polotu, którzy nie cieszą się z ciekawych rzeczy, ale na tej imprezie siedziałem przy stoliku i byłem jedyną osobą, która nigdy zawodowo lub uczelnianie nie była związana z owadami. Wszyscy, łącznie z panną młodą, byli w kole naukowym fanów owadów, nie do końca panem się to koło nazywało, natomiast byli zajawionymi właśnie owadologami, bo nie wiem ten nie, nie, nie, to to jest taki. No nie ja wiem, e, Niestety. Od nich się właśnie dowiedziałem, że te czerwcowe to jest coś innego, bo no mówię, sam na, sam na oko bym nigdy nie, uh -huh. nie, no nie powiedział, nie przyszło mi do głowy się zastanawiać nawet. No a panna młoda była bardzo zadowolona z tego małego akcentu, który przypomniał jej o czasach młodości, więc hmm. e, to, to, było, to było całkiem fajne. No, bo najważniejsze wiedzieć, co się może spodobać danej osobie. No dokładnie. No, jeden lubi, jak mu cyganie grają, drugi, jak mu buty śmierdzą. <grydy> tak. Legen legenda głosi, że to Kazik Staszewski powiedział. O, świętej pamięci kurier. <grydy> tak, świętej <grydy> pamięci kurier. Teraz mógłbym nawiązać do poprzedniego odcinka powiedzieć, no to teraz googlujemy, ale obaj wiemy, o co chodzi. <grydy> My tak. No. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to, no to... Ty, ty, ty, ty, ty, ty. Tak. Sarnie żniwo. Sarnie żniwo, czyli pokusę statuetkowego szlaku. Myślę, że o polskie produkcje ciężko lepsze. Za ten budżet. Dwie flaszki wódki i kamera. Z czego kamera, to nie wiem, czy była kupiona. Nie no, nie, dobra, dobra produkcja. Warto ją na pewno obejrzeć. Mm. Co jeszcze? Myślę, że tutaj nie ma, co, nie ma co się przedłużać, bo też nie jesteśmy aż tak wielkim projektem. Hargatka nie jest tak wielkim projektem, żeby oni nie wiadomo, jak dużo w ciągu to podsumowanie robić, więc powolutku, powolutku zbliżałbym się ku końcowi, ale... Trzeba coś jeszcze powiedzieć. Coś, ja bym tak uchylił rąbka tajemnicy na, na temat tego, co tutaj jest produkowane. No, co się produkuje? Produkuje to... się otóż projekt, który będzie wymagał Zapewne wielu głosów do użyczenia. Projekt, niektóre osoby mogą się domyślać jaki, biorąc pod uwagę, że my dwaj obaj ty o, ty o tym rozmawiamy. Tak i jest w opisie przecież naszej rzechergatki. Tak, jest. Jest uzmianka, jak ktoś jest zbyt leniwy i nie chce mu się czytać, to ja powiem z pamięci, mo mo może się trochę różnić niż tekst napisany, ale z grubsza to samo. Dawno, dawno temu, w czasach liceum, początków studiów istniało coś takiego jak Nukast. Oczywiście Nukast jako taki dalej sobie istnieje. Mam na myśli ten kanał e, wędkarski niemiecki. Ale to jest coś innego. Jesteśmy wędkarzami. <śmiech> Jeszcze. I tak. E, czemu by żegnywać coś, co jest dobre? No, no nie ma sensu żegnać czegoś, co jest dobre, nawet jeżeli uśpione jak rzekomo Walt Disney, albo Wielki Przedwieczny tulu. Tak, tak. On też sobie śpi. I delikatnie, delikatnie byśmy się przymierzali po odzyskaniu czasu i nabyciu powtórnego doświadczenia do małej reaktywacji tegoż podkaściku. Co to jest? No, za tydzień przedstawimy, nazwijmy to zajawkę. Co tu dużo mówić? No Będzie projekcik na pewno lepszy, na pewno bardziej konkretny. Tak, tak jak właśnie Czech tu wspomniał, potrzebujemy głosów, bardzo wielu głosów, no nas tutaj jest trzech powiedzmy, sami jakoś modulować swoje głosy możemy, więc dwa, trzy razy możemy pomnożyć na nasz stan osobowy, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie. Myślę, że kobiet i tak nie będziemy mogli udawać. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Wydaje że właśnie twierdze namowali tylko faceci, kobiety, kobiety też? Znaczy, domyślałem się czasami, jak słuchałem tych tekstów. że tak, no, Coś mi to nie... Coś jest. podejrzane. Tak. Tak było. Rzeczywiście kobiet nie damy radu udawać, więc jeżeli jakaś nas słucha i chce kiedyś usłyszeć sama siebie w podcaście, to tak jak najbardziej zapraszamy do kontaktu, chyba przez Facebooka będzie najprościej, bo, chyba tak. bo nie mamy maila. To czy mamy, ale nie no. pamiętam pasów. Ja pamiętam. Za każdym razem wchodzę na, wchodzę na naszą rozmowę i tam szukam. <grystanie> <grystanie> tak, więc następny odcinek raczej nie jest pewne, że ukaże się za tydzień. Myślę, że jest to mało realne, ale nie tak za, za nie tak długo. A hergatka tymczasem. No kończymy sezon i sezon... na wstrzymanie przynajmniej do końca roku. Tak, e, prowadzenie dwóch serii będzie niemożliwe jeszcze, że Boże Narodzenie za pasem. No to, co... no to akurat grudzień jest takim okresem, że nigdy nam się nie udaje spotkać, więc no, no a jak się uda spotkać to raczej na to, żeby schlać mordę <głos> aniżeli coś nagrać. <głos> Trzymam za słowo. <głos> no coś będzie można pomyśleć krańcem roku. Niekoniecznie Sylwestra, bo pewnie spędzę go jak co roku... Grając w gry. No ej, bez przesadu. Nie, ale to jest super, ja też bym chciał. <laughs> Nie, od trzech lat na Sylwestra siedzę w domu... I oglądam Sylwestra w, Krak w tym w Katowicach zakopanym. To już nie i... lepiej było ci w tego Minecrafta pograć? Nie, bo moja żona usypia zwykle koło 23 i... i wtedy ja idę grać w grę. I koło północy idę w Ej, ej, kochanie, wstawaj, bo zaraz będą fajerwerki. Wychodzimy na balkon, patrzymy fajerwerki, otwieramy szampana, <śmiech> wypijamy po lampce, ona idzie spać dalej, a ja biorę szampana i <śmiech> idę do kompana. Jest całkiem fajne. No, deal jest niezły. W zeszłym roku bodajże, nie wiem w co tak grałem wtedy. Chyba w g ale nie jestem pewien. Sylwestra. Raz do końca falauta. Raz mi się zdarzyło grać w WOWA przy, w Sylwestrze. To chyba w gimnazjum było, ale to był fajny sylwek, ale bym się chciał pograć. Pamiętam, że było z naszej gili wtedy, no troszkę, troszkę osób wiadomo mniej niż na co dzień ale jakaś tam garstka, garstka ludzi była i poszliśmy do Grimaru tam każdy rozpalił ognisko, więc wyszło takie bardzo wielkie ognisko i siedzieliśmy sobie dookoła niego i na Slash S wszyscy gadaliśmy o jakichś takich rzeczach no, no. tak ogólnie, nie? Tak. albo fairwerki później się puszczało eee, bo można sobie fairwerki to nie pamiętam tego no. ale ten, y <śmiech> jest serwer WoWa, który polecam Prywatny, bo prywatne, bo i Wrath of the Rafał King, czyli najlepszy datek, jaki powstał według mnie. Nazywa się Sanuel. I ten, że Sanuel y, ma otwarty nowy realm, Nazywa się Frosthold. On tam ma powiedzmy, to już powiedzmy, dla graczy wowowych więcej coś powie, że ma eksparazy chyba dwa czy trzy. Y, y, I w sumie w tej chwili startuje od podstaw chyba ma 3 tygodnie, dwa tygodnie ten, ten realm i zaczyna się od samego początku, czyli od tego pierwszego rajdu na Xarmas i po kolei będą dodawać nowe rajdy. Kurczę, Więc... korci jak diabli. No, korci, korci jak diabli, ale, no, wiesz, jeżeli miałbyś ochotę... Ja ochotę mam jak najbardziej, ale czasu. No, to wiesz, Day are Billions wyłączasz i... Nie, znaczy, nawet już w Day are Billions gram mniej, niż bym chciał. No, no. Ale chyba ostatnie, ostatnie misje, albo dwie, czy trzy mi przeszły, więc na pewno dzisiaj sobie będę chciał skończyć no. na tą, co gram, ale jest też na najwyższym już poziomie trudności, no to będzie trudno. No. To może nie wyjść. No. no, a dlaczego prywatny serwer, a nie global? No bo Hongkong. Znaczy, nawet nie dlatego, że Hongkong, bo jeżeli chodzi o moje podejście do globale, to jest tak, że jest fajnie, ale czegoś mi tam brakuje. Pewnie nieznajomych. Tak ma, nie, mam Te? znajomych, Aha. graliśmy nie wiem, jakiś czas temu to było nas trzech i okay. fajnie było nie, bo ja właśnie grałem to grałem sam No, no. To, to nie była taka fajna gra tak? No, ale nie, powiedzmy ludzi mam do grania na globalu, tylko za każdym razem jak zaczynamy grać na globalu, to to jest na końcówce już danego dodatku, mhm. więc wszystkie Ty -ty. możliwe rzeczy, które można osiągnąć to wszyscy mają i nie ma tego fanu aż takiego może jak wyjdzie ten nowy dodatek... Shade Spire? E, Shadow Sh Spire? Nie nie, nie, nie, nie. Shadow Realm. Nie pamiętam jak się to nazywa. Sh Sh Shadow coś tam. Mhm. E, no to... Może, może. Ale wtedy zobaczymy, jeżeli. gdy wyjdzie, co będę wtedy miał w planach. Bo może się okazać, że będę wtedy już zarobiony człowiekiem z dzidzią na głowie. To może trzymaj na rękę. <payment> <p> <slutreet> er, trudno, żyw będzie musiał się bujać. Bo ja się młody. Ale nie no, zobaczymy, zobaczymy. Bo tak szerzej powiem, że grałem. Na prywatnym serwerze. Przyszedłem na Global i przeszedłem znowu na prywatny serwer. I chyba, bo bardziej, głównie przez nostalgię podoba mi się na tym prywatnym serwerze. Bo jednak ten, w ten dodatek grałem najwięcej i według mnie był tam najfajniejszy content, który wielokrotnie powtarzany się nie nudzi. Mhm. No. No chociaż mnie na przykład, jakbym znowu miał przez Barentsy biegać, no to myślę, no że by się nie podobało. No, szybko idzie. Nie, samej tej lokacji nie lubię jakoś tak. Ale nie musisz iść do Barents, możesz <coughs> nie iść no, do Shadow, tak, do, do innej. Shadows, Silver Pine Forest. Na przykład. Też znam na pamięć. Nie, no, zawsze, jestem nudnym człowiekiem, zawsze gram Warlockiem, Undeadem. <coughs> no. no, ja z kolei na tym, na, na tym rylmie zacząłem sobie grać Human Paladinem. Bo stwierdziłem, że od gimnazjum nie grałem w Alliance, więc... No to może się nie chcieć. Tak, N bo cały N teraz. czas tylko ta horda, horda, horda. A ileż można? No to długo. Dokładnie. No ale... Czas na Czas, stał. czas nam kończyć, e, zbierać, e, kasać rękawy. Dokładnie, kasać. Kasa? Kasa? Cicho. <grym> Nic ci nie zapłacę. W tym... To w takim razie w tym, w tym odcinku nie będzie product placementu. <śmiech> Trudno, Prywatny serwer. No. A w sumie <śmiech> jestem ciekaw, na czemu oni zarabiają. Czy to jest tak całkowicie... Na tym prywatnym serwerze? No. W tym przypadku oni zarabiają na doda dodatkowych płatnościach. To znaczy jakieś tam mounty specjalne, a zmiany są... klasy. Aha, w ten sposób. Tak. Okay. No I wiesz, mikrousługi in-game. Boost ekspa, że masz dwa razy więcej niż normalnie, czyli zamiast tych razy trzy masz razy sześć, co czasem się przydaje. No, na pewno się przydaje. No, to, no. tak jak myślę, że przydałoby się nam e, właśnie wrócić do bardzo ważnych zajęć i <śmiech> zakończyć. Z tak, nie, nie. Jeszcze zanim zakończymy, chciałbym tylko tutaj delikatnie nadmienić, że jeżeli. Ktoś